PAPA kafe. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, próba mikrofon. Hello, witam was po długiej, tak jak ostatnio miesięcznej przerwie, trochę te miesięczniki to ja ostatnio sam wykrakałem, no ale nic już na to nie poradzę. Witam was z rozgrzanej słońcem podkarpackiej wsi, mamy lato w pełni, niektórzy się urlopują, tak jak Maciek Kwara. pozdrawiamy z tego miejsca urlopującego się Macieja. Który to w nadmorskim kurorcie rozgrzanym słońcem leży, grzejąc swoje pośladki w piasku, spożywając złociste trunki, bawiąc się przy tym świetnie. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy zasiadają za biurkami bądź pracują w pełnym słońcu, a ich urlop dopiero nadejdzie albo nie daj Bozi, już nadszedł i będą musieli czekać do następnego roku. Ale urlopowe zmartwienia na bok... Dzisiaj będzie krótko i na temat, co nie zdarza mi się często. Pod ostatnim podcastem pojawił się komentarz, w którym padła propozycja, żebym odniósł się do zbliżających się wyborów. Pozbierałem kilka takich moich wcześniejszych spostrzeżeń i zapraszam Was na kilka refleksji związanych z tym tematem. Kolejne wybory Wszystkie zabiegi związane z promowaniem jedynie słusznej władzy Z promowaniem jedynie słusznych kandydatów Masa nieuniknionych sporów między politykami Sporów między publicystami, między szarymi obywatelami To wszystko dodatkowo uprzykrza nam spojrzenie na polityczną arenę która od lat zbiera niepochlebne opinie i zbierać będzie je nadal. Wystarczy otworzyć rano jedno oko, wstać nieśmiało z łóżka, ręką machnąć przełącznik w radioodbiorniku bądź nadusić czerwony guzik na pilocie od telewizora i zaczyna się gra słów, której zwycięzca może liczyć na dodatkowe poparcie bądź kolejne wiadro pomyj. A te pojawiają się gdzie tylko mogą. Komentarze pod jakimkolwiek artykułem związanym z działalnością polityczną kraju, pod doniesieniami z zakresu gospodarki, to albo sączący się nieustannie jad, prowokacje albo niekończące się przepychanki, niepodparte rzeczowymi argumentami. Do tego nie trzeba nawet polityki. Wystarczy artykuł obojętnej treści. W końcu my, Polacy, mamy dar. Polacy potrafią dopieprzyć każdemu, z każdej strony i w każdym momencie, bez względu na okoliczności. Szczególnie jeśli można bezkarnie, z pozoru anonimowo usiąść za monitorem swojego komputera i wklepać w klawiaturę kilka gorzkich słów. I codziennie oglądam, słucham, czytam wyniki tych przepychanek które uświadamiają mi, jak bardzo brzydzę się tym wszystkim. Jak bardzo męczy mnie ta sytuacja, w której tak naprawdę muszę zagłosować, nie dając głosu jednemu kandydatowi, a odbierając go drugiemu. Pocieszającym powinien być fakt, że takie sytuacje mają miejsce wszędzie, że polityka nigdzie nie jest 100% zdrowa, że niejednokrotnie w innych krajach ludzie głosując za czymś głosują przeciw czemuś. Zapytam tylko w próżnie, czy... My nie zasługujemy na odrobinę normalności? Jeśli tak, to jak ona miałaby wyglądać? Okres ostatniej kampanii był krótki. Czas kurczy się z godziny na godzinę. my musimy dokonać wyboru. Kuszą nas spoty, kuszą nas wiece wyborcze, plakaty, artykuły, rozmowy i debaty. Tych ostatnich było jak na lekarstwo. Wokół nich było wiele kontrowersji, zarówno jeśli chodzi o uczestników, ich ilości, brak porozumienia w kwestiach formuły tych spotkań. Jakie by nie były, są już za nami. Ostatnia miała miejsce w środę i miała dać nam jeden z ostatnich obrazów kandydatów, którzy zwyciężyli w pierwszej turze i teraz walczą o fotel prezydenta. Do debaty byli przygotowani dobrze. Tyle, że obaj w dużej mierze byli przygotowani do powtarzania pewnych frazesów opracowanych wcześniej przez ich sztaby. Szkoda, że nie przejawiają oni więcej własnego myślenia i nie było w tym wypowiadania swoich opinii. Że brakło świadomości o pewnych sprawach. Dobrze wspomniał dziś pan Karol że zwycięzcą debaty był redaktor Gugała, który zadawał bardzo dobre pytania odnoszące się do pytań całej debaty. Szczegółowe drążenie. Bo w końcu nie sposób mówić o czymś, o czym się nie ma zielonego pojęcia, ale fajnie by było, gdyby panowie w pewnych sprawach zaczerpnęli wiedzy, skoro mają świadomość, że temat będzie poruszany. Wyborcę bardziej interesuje jak to zrobić? Jaka płynie korzyść z tego, że zostanie to zrobione? Jaka płynie korzyść z tego, że bierzemy w czymś udział? To rzeczy naprawdę istotne. Wolimy słuchać o rezultatach, o konkretnym przełożeniu się czynów na działania i wynikach tych działań niż tylko o celach. Bo te są piękne na papierze. Pięknie się o nich mówi, a najczęściej kuleją w trakcie realizacji. Co nie jedna władza już pokazała. Bronisław obiecuje więcej. Może obiecać więcej, bo Platforma Obywatelska jest przy władzy i z dużej części będą musieli się wywiązać, chcąc utrzymać władzę. Jarosław również sypnął masą obietnic. Obietnic, które nie tak dawno w połączeniu z jego osobą określić można by było jako jakieś science fiction. Może dlatego jeszcze bardziej mu nie ufam. Bo to już nie tylko przemiana wizerunku. Zachowania, ale też zmiana poglądów, które, jakby nie patrzeć, mają stać się wygodne dla kandydata przez pryzmat oczekiwań jego potencjalnych wyborców. Ludzie mówią, że te wybory to wybory mniejszego zła. Że nie ma tam naszych kandydatów, że nie ma na kogo głosować, że lepiej nie głosować. Jesteśmy w ciemnym tyłku. Zostać w domu, wyjechać nad wodę, rozsiąść się wygodnie na leżaku i... Oddać niedzielnemu opalaniu. Bo w końcu 4 lipca temperatury mają być iście egzotyczne. To wszystko wydawałoby się najłatwiejszym rozwiązaniem. Wycofać się, odpuścić, nic nie robić, nie brać udziału w tych wyborach. Umyć rączki. Tylko czy to jest rozwiązanie? Czy tego chcemy? Czy chcemy, żeby to ktoś inny decydował o naszych losach? Czy nie chcemy mieć kompletnie wpływu na to, jak będzie wyglądał obraz Polski na kolejne pięć lat? Ktoś znowu powie, że nie ma tam jego kandydata, że nie ma osoby, na którą chciał głosować, bądź osoby, na którą mógłby głosować. Pomimo to polecam poszukać podobieństw, poszukać różnic, poszukać pierwiastka. Czegokolwiek, co pozwoliłoby Wam zdecydować, że któryś z dwóch kandydatów startujących do tych wyborów jest bliski swoimi poglądami tego, co chcielibyście dla kraju. Że takiej prezydentury chcecie bądź nie chcecie. Zróbcie to dla spokoju własnego sumienia. Nie opierajcie się jedynie na zdaniu innych. We własnym zakresie rozważcie za i przeciw i wybierzcie rozsądnie. Chociaż jaki nie będzie wynik jednych, drugich, trzecich, czwartych, kolejnych wyborów. Nie wiem jak wy, ale ja budzę się nieraz z poczuciem odpowiedzialności za swoje decyzje. Poczuciem zawodu i żalem z braku ewentualnych alternatyw, jeśli znowu się nie powiedzie. Ale to będzie kiedyś. Natomiast jeśli dzisiaj ktoś chciałby zapytać mnie o zdanie, to ja... 4 lipca zagłosuję na Bronisława Komorowskiego. Chciałbym, aby stanowisko prezydenta było sprawowane godnie, w zgodzie z rządem, bez niepotrzebnych podziałów ani wywierania wpływów. Z drugiej strony boję się powrotu wizji czwartej Rzeczpospolitej, pomysłu podobno zarzuconego, który mimo to, niczym widmo, stuje się gdzieś w mojej głowie jako Coś niedobrego? Nie tędy droga do zmian. Nie takiej Polski chce. Po wyborczej części podcastu czas na część muzyczną, a dzisiaj bardzo wyjątkowy utwór. Mianowicie w 2005 roku w czerwcu pojawił się pierwszy odcinek podcastu Polskie Detroit, podcastu Łukasza Witkowskiego, który nadaje już od 5 lat. 5 lat, czyli tyle, ile ma polski podcasting. Z okazji 250. odcinka podcastu Polskie Detroit, wyobraźcie sobie, 250 tygodni, tydzień, w tydzień, przez 5 lat Łukasz Witkowski zasiada za, za swoim mikrofonem i nadaje do nas prosto z Detroit, i tym samym jest to jakaś ciągłość w polskim podcastingu jest niewiele takich osób, które od 2005 roku nadają regularnie i jedną z takich osób jest właśnie Łukasz Witkowski z okazji 250 odcinków z okazji pięciolecia polskiego podcastingu pięciolecia podcastu Polskie Detroit Łukasz zorganizował bardzo wspaniałą inicjatywę i jeden z lubelskich y, artystów, który nazywa się Arte, nagrał utwór hip-hopowy, y, który nazywa się Polski Podcasting Anno Domini 2010. I y, teraz proponuję wszystkim, nieważne czy lubicie taki rodzaj muzyki czy nie, Posłuchajcie tego utworu, słuchajcie się w słowa. Ja powiem wam szczerze, że wczoraj słuchałem wielokrotnie tego utworu. Muszę wam powiedzieć, że uśmiecha mi się mordka od ucha do ucha, gdy słucham takich słów. W tej piosence, gdzie podcasting to jest mój sposób emisji głosu, podcasting to jest twój sposób emisji głosu i jest w tym jakaś prawda, jest w tym jakieś przesłanie. Gratuluję Łukaszowi inicjatywy, gratuluję arte tego wspaniałego utworu, a teraz wy go posłuchajcie. Ja się już z wami żegnam i mam nadzieję, że jeszcze w lipcu usłyszycie mój głos yy, albo w Papa Cafe, albo w Podcastofonie. Dobra. Do usłyszenia. Cześć.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 ze Stanów i Polski od pięciu lat non -stop Łukasz Witkowski, możesz nie być orłem. Jak Dawidziński Filip możesz stać się orłem. Wszystkie te podcasty wylicz na to braknie chwili. Jest ich więcej niż metr czyli litr, nie zmierzysz tego przy pomocy wyrazów czy liczb. Tworząc w zaciszu pozytywnie jak Kozielski porys, to jest coraz lepsze od tego co było do tej pory jak Cortes i Oksza.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 pod kasy, to darby rozgór jest to